Witam państwa serdecznie. Dawnośmy się nie widzieli, tym, tym większa radość. Ale w związku z tym, że troszeczkę czasu od naszego ostatniego spotkania minęło, to chciałem przypomnieć, że akcja Dziejów Apostolskich powraca do Antiochi nad Orontesem, którą żeśmy na czas jakiś opuścili. I problemy kościoła e, antiocheńskiego, z którymi już mieliśmy e, do czynienia w rozdziałach jedenastym i następnych, zaczynają wchodzić w fazę krytyczną. To znaczy, sytuacja zmierza do przełomu. Można by powiedzieć, że rozdział 15 jest przełomem zarówno w życiu wspólnoty antiochejskiej, ale z tą już jak się uporamy z XV rozdziałem, nie będziemy mieć za dużo do czynienia. Więc ten przełom ma dużo większy zasięg. Jest to przełom nie tylko lokalny, ale można by powiedzieć ogólnokościelny. Pamiętamy, że od dziesiątego rozdziału dziejów apostolskich, kręcimy się wokół problemu, co robić z braćmi i siostrami przyłączającymi się do kościoła, a nie mającymi wcześniej e, swojego miejsca we wspólnocie wyznawców judaizmu. Chrzest udzielony w domu Korneliusza w Cezarei nadmorskiej przez Piotra stanowił precedens, ale sprawa wymaga czegoś więcej niż rozstrzygnięcia precedensowego. Wymaga regulacji, i kryzys antiocheński o tyle jest istotniejszy od precedensu e, cezaryjskiego, że prowadzi do wypracowania regulacji kwestii e, nieżydów w sensie religijnym przynależących do Kościoła. Widzimy plan tekstu, którym się dzisiaj będziemy zajmować. I nie jest to cały rozdział piętnasty, tylko wersety od 1 do 35. Ponieważ od 36 wersetu zaczynają się już troszkę inne wydarzenia. Perykopa, kończy się przed końcem rozdziału. Dlatego następne, y, następna partia tekstu, którą się będziemy zajmować, y, będzie się rozpoczynać w 15.36. Natomiast y, to, czym zajmujemy się dzisiaj, mieści się w pierwszych 35 wersetach 15 rozdziału i zbudowany jest, zbudowany jest ten fragment na schemacie geograficznym. To znaczy, akcja jest ciągła. Nieciągłość nastąpi dopiero między 35 a 36 wersetem. wewnętrzne podziały tej akcji są podziałami geograficznymi i widzimy, że wszystko opiera się na kółeczku Antiochia, Jerozolima, Antiochia przy czym w Antiochii akcja się zaczyna i w, w Antiochii się kończy, ale są to partie stosunkowo niewielkie, bo pierwsze trzy i ostatnich sześć wersetów. Natomiast środkowa i najobszerniejsza część perykopy wersety od 4 do 29 wiążą się z Jerozolimą. To znaczy, że w zasadzie główną areną, na której rozgrywa się ten kulminacyjny moment kryzysu antiocheńskiego nie jest Antiochia, ale jest Jerozolima. Co to, co to znaczy? Kościół jerozolimski ciągle pozostaje kościołem matką. Zarząd gminy jerozolimskiej jest zarządem, którego kompetencje nie ograniczają się do jednego regionu, ale dotyczą całego Kościoła. Zwłaszcza nasi bracia protestanci lubią powoływać się na to, że Kościół pierwotnie był federacją wspólnot lokalnych, a zdegenerował się czyli skatolicyzował w procesie centralizacji. W pewnej wsi na Kujawach w wiejskim kościółku odbywał się ślub i kiedy ksiądz błogosławiący ten związek zadał panu młodemu pytanie, czy chce pojąć tę oto obecną Kaśkę za żonę, ten odpowiedział niekoniecznie. Więc ta wtórna i zgubna dla Kościoła centralizacja to też teza, którą przyjąć możemy niekoniecznie. Kościół ma swoje centrum geograficzne. Nawet jeżeli nie, nie jest nim Rzym, to, to centrum geograficzne jest tam, gdzie jest Piotr, Ubi, Petrus, Ibi Eklezja. Gdzie jest Piotr? Tam jest Kościół. Zasada jedności kościelnej związanej z osobą Piotra jest zasadą fundamentalną w dziejach apostolskich. Autor dziejów którego nazywa, nazywamy umownie Łukaszem, bardzo poważnie i konsekwentnie traktuje kwestię prymatu Piotra. Dlaczego o tym mówimy? Bo spróbujemy zderzyć ten tekst. Z, piętna, z drugim rozdziałem listu do Galatów. I zobaczymy, że obraz, który wyłania się ze wspomnień Pawła, pomieszczonych w tym liście, nie jest już tak wyraźnie związany z teologią Prymatu. A więc... Możemy powiedzieć na razie, na zasadzie, wierzcie mi Państwo na słowo, a potem spróbuję to udowodnić, że e, tworząc pewną wizję Kościoła, wizję, jak pamiętamy z wcześniejszych naszych spotkań poświęconych e, sumariom w, w drugim, czwartym rozdziale dziejów, wizję troszkę wyidealizowaną, Autor dziejów apostolskich czy autor dzieła Łukaszowego e, świadomie wprowadza e, jako instytucję o szczególnym znaczeniu prymat Piotrowy. Nawet jeżeli w poszczególnych sytuacjach Piotr e, nie zawsze dorastał do swojej funkcji. Nie zawsze był takim wyrazistym znakiem jedności, jakby się tego e, można było spodziewać po skale, na której Chrystus buduje swój Kościół. Można by powiedzieć, że pierwsza Antiochia, czyli wersety 1-3, to jest... Zawiązanie się konfliktu. Jerozolima. To jest faza wypracowywania rozwiązań. A druga Antiochia, czyli wersety 30 do 35, to jest czas rozwiązywania konfliktu w oparciu o przyjęte rozstrzygnięcie. A więc, jeśli potraktujemy z należytą powagą to, co czytamy w XV rozdziale dziejów, to możemy powiedzieć, że w ocenie autora dziejów Problem, który staje w formie drastycznej w Antiochii, zostaje skutecznie rozwiązany. Czy on rzeczywiście został skutecznie rozwiązany na skalę całego Kościoła, jeśli popatrzymy na to, co pisze Paweł? w liście do Galatów, a potem w liście do Rzymian, gdzie ciągle ten sam problem jest e, żywy, no to można by powiedzieć, że Łukaszowi zależy na e, przedstawieniu sprawy jako rozwiązanej, natomiast życie nie do końca pozwala ją za taką uznać. Ale pamiętamy, że Łukasz nie tyle chce być e, kronikarzem, koszałkiem, opałkiem Kościoła pierwotnego. Ile chce być teologiem Kościoła. Chce przekazać w swoim dziele Kościołowi drogowskazy, a nie tylko pokazać, czym ten Kościół jest i z czym ma problemy. Chcę wskazać też i rozwiązania tych problemów. Zupełnie niedawno, w ostatnich tygodniach grzebałem w... w Różnych, y, także starych rzeczach dotyczących początku XIX rozdziału dziejów. I w ręce wpadł mi taki artykuł Ernsta Kezemana o dziejach 19.1-7 y, z 1952 roku. No więc trudno, cytując ten tekst, powoływać się na niego jako na... Rzecz bardzo świeżą, no, mówiąc delikatnie. Ale okazało się, że znalazłem tam coś, co mi, y, co mi się bardzo przydało w wyrażeniu tego, co od dawna łaziło mi po głowie w związku z charakterem dziejów. Kezeman pisze: Mianowicie tak. Zanim Zrozumiemy dzieje apostolskie, e, źle, wróć, zanim zrozumiemy Łukasza jako historyka, musimy zrozumieć Łukasza jako teologa. Właśnie o to chodzi, jeżeli chcemy zrozumieć Łukasza historyka, to musimy zrozumieć po co pisze on historię pierwotnego kościoła. I on nie pisze jej tylko po to, żeby pokazać ten Kościół w zwierciadle, ale żeby uświadomić Kościołowi, czym on jest i czym być powinien, jak nie daje rady być. Myślę, że dla takiego Kościoła jak nasz to jest bezcenne to, co dzieje mówią o Kościele i Przede wszystkim bezcenne jest to spojrzenie na Kościół. Świadome słabych punktów Kościoła i poszczególnych ludzi w tym Kościele, ale jednak szukające tego dobra, które Bóg chce widzieć w Kościele. Tylko, że to nie może być szukanie tylko i wyłącznie na zasadzie poznawczej. To musi być zaangażowanie. To trzeba być takim Kościołem, jaki ma być. Więc najpierw przyjrzyjmy się, gdzie boli, gdzie jest problem. Może tak, żeby sobie jeszcze przypomnieć, gdzie Rzym, gdzie Kryma, gdzie Kołomyja. Antiochia, bardzo blisko rodzinnego Tarsu Pawła. To jeszcze nie jest Azja Mniejsza w sensie geograficznym, ale o, tu jest granica Azji Mniejszej. A więc to jest rubieża Bliskiego Wschodu. I tutaj mamy Jerozolimę mniej więcej, więc trasa, jaką Paweł i Barnawa mają do przebycia, którą wcześniej przebędą postaci, o których mowa w 15.1, jest trasą dosyć długą, bo jeżeli gdzieś tu mamy Galileę to to jest prawie trzy razy tyle co z Galilei do Jerozolimy a więc to jest kilkanaście dni wędrówki więc to nie jest taka podróż do najbliższego miasteczka i z powrotem to już jest poważna wyprawa, której się nie podejmuje z byle powodu. Więc przyjrzyjmy się temu, co mamy w pierwszym wersecie piętnastego rozdziału. Sytuacja, którą już widzieliśmy nie tak znowu dawno, kiedy zajmowaliśmy się Rozdziałem jedenastym, kiedy przybywają prorocy z Jerozolimy, tyle że działalność tych proroków nie jest oceniona jednoznacznie, czy nie jest przedstawiona jedno, jednowymiarowo, to jest po prostu Nowy element, ale e, nie nastawiony na zbyt krytycznie do sytuacji w Antiochii i nie oceniany też nazbyt krytycznie. Natomiast tutaj sytuacja się już e, zaczyna e, kontrastować bardzo. Patrzmy na uczanie owych braci z Judei, znaczy przybyszów z Judei, jest bardzo kategoryczne. To oni wyznaczają standardy zbawienia. Proszę, Pani. Już spieszę odpowiedzieć, tylko zmienię okulary. Kantines katefon tes apotes judaias tines. Jest to e, coś, co odpowiada bardziej naszemu jacyś, pewni. Bo niektórzy, jak pani e, słusznie zauważyła, to by wskazywało na część jakiejś większej grupy. Natomiast konstrukcja zdania greckiego nie daje nam żadnych podstaw, żeby się dopatrywać złożonego charakteru tej grupy określonej jako przybysze, Jedyne, co wiemy, dzięki użytemu wyrażeniu, to to, że nie wiemy, że narrator nie chce nam powiedzieć, co to byli za ludzie. Nie będzie używał nazwisk, bo się brzydzi. I tylko tyle to zdanie nam mówi. Więc... Yy... Pozostańmy wdzięczni tłumaczowi za to, w czym pomaga nam lepiej zrozumieć tekst, a wybaczmy mu łaskawie te miejsca, w których nam znaczenie tekstu troszeczkę zaciemnia. Na pewno miał dobrą wolę. I to jest dużo lepsze, ale pewnie nie w sensie tacy, na których można liczyć, tylko jacyś. Mhm. Więc wracamy do naszego tematu. Ta apodyktycznie przedstawiona soteriologia, doktryna o zbawieniu, zbudowana jest na jednym tylko elemencie. Elementem tym ekskluzywnym, wyłącznym, warunkującym zbawienie jest obrzezanie. Jest, jest. Proszę. To jest, to, to jest ta edukacja. To znaczy, jeżeli się tej edukacji, to nie możecie, a to nie oznacza, że to jest Gotów byłbym przyznać Panu rację, gdybym mówił o czymkolwiek innym niż o przekazie, któremu się przyglądamy. Nie głoszą niczego innego, przynajmniej od autora, dzieł się nie dowiadujemy, oprócz konieczności obrzezania. I to chciałem powiedzieć. Nie, to bardzo dobrze. Ja jestem szczerze wdzięczny za tego typu dojaśnienie. Natomiast e, dzięki temu, co Pan powiedział, e, łatwiej nam będzie zobaczyć, że to nauczanie, które jest przypisywane przez autora dziejów owej grupie e, wędrownych nauczycieli z Judei, Zauważmy, że Judea Jerozolimy nie chce w to mieszać. Niby wiadomo, że na jedno wychodzi, tak? Ale jednak, że to nauczanie jest nie do odróżnienia od nauczania absolutnie niechrześcijańskiego. Czyli nie przypisuje im głoszenia jakiejkolwiek formy Ewangelii, a tylko propagowanie yy, judaizmu w najczystszej formie. Na dobrą sprawę można się zastanawiać, czy owi przybysze z Judei są w ogóle chrześcijanami. I takie pytania w różnych komentarzach możemy znaleźć. Czy to przypadkiem nie jest jakaś grupa oddelegowana do Antiochii przez ośrodek niechrześcijański. Na przykład przez zwierzchników świątynnych. I gdybyśmy pozostali tylko i wyłącznie przy tym czego oni uczą w Antiochii, to nie mielibyśmy żadnego argumentu, żeby takie y, rozumowanie uznać za kompletnie niemożliwe. W związku z tym, że o tożsamości tej grupy nie dowiadujemy się od autora dziejów niczego, to znaczy, że on nie chce ujednoznacznić sytuacji, nie chce nam powiedzieć, czy to byli chrześcijanie, czy nie. Czy to jest akcja wychodząca z, ze wspólnoty jerozolimskiej, Czy to jest akcja wychodząca ze środowiska yy, broniącego tylko i wyłącznie czystości judaizmu? Czystości, nie tylko jako, yy, czystości judaizmu rozumianego nie, nie tylko czy nie tyle jako doktryna, ile rozumianego jako wspólnota. Do tej wspólnoty nie można zaliczyć żadnego mężczyzny, który nie jest obrzezany. I jego domu. To znaczy pozostałych członków szeroko rozumianej rodziny. A więc wiemy, o co toczy się ten konflikt? Znamy jego przyczynę, ale nie do końca znamy jego strony. Przynajmniej autorowi dziejów nie zależy na tym, żebyśmy mieli jasny obraz tego, kto jest tą inicjującą kryzys stroną. Natomiast druga strona sporu przedstawiona jest w sposób bardzo jednoznaczny. Tutaj autor dziejów apostolskich jasno wskazuje na tożsamość osób, które stały się głównymi eksponentami Kościoła Antiocheńskiego. To Paweł i Barnaba biorą na siebie główny ciężar dyskusji z owymi przybyszami i oni też wraz z kilkoma osobami anonimowymi, mają stanowić delegację, która pójdzie do Jerozolimy, by tam szukać w Kościele Matce rozstrzygnięcia kryzysowej sytuacji. Ale zobaczmy, że w ten sposób Kościół Jerozolimski zostaje postawiony w pozycji arbitra, a nie jest stroną sporu. I to jest ten moment, kiedy warto się odwołać do listu do Galatów. Do fragmentu, który pewnie dobrze znamy, ale będzie chyba sensowne przypomnieć go sobie w tym kontekście. List do Galatów 2 od wersetu 11. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii. Otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się odsuwać i trzymać z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak, że wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefesowi wobec wszystkich, jeżeli ty, choć jesteś Żydem, Żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów. To jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Proszę Państwa, jak mają się do siebie te dwie sytuacje, ta z dziejów apostolskich i ta z listu do galatów, Nijak to są dwie kompletnie różne sytuacje. Bowiem we wspominkach Pawła, do Antiochi przychodzą co najmniej dwie. Chcę powiedzieć grupy, e, no powiedzmy transze e, ludzi z, z Jerozolimy. Nie, nie chciałem uniknąć słowa grupa, dlatego że jeśli chodzi o tę pierwszą transzę, to ona jest jednoosobowa, a grupa jednoosobowa to raczej lipa jest. E, kefas. Zobaczcie Państwo, że myśmy Kefasa w tym kryzysie antiochejskim nie widzieli. Zobaczymy Kefasa w rozstrzygnięciu kryzysu w Jerozolimie, gdzie występuje jako arbiter, a tutaj występuje jako strona sporu. Ale od jakiego momentu Kefas yy, wchodzi w spór z Pawłem, a raczej odwrotnie? Od jakiego momentu Paweł zaczyna kwestionować postępowanie Kefasa? Kiedy się pojawia druga transza? Pojawiają się jacyś od Jakuba. A więc mamy do czynienia w jednym i w drugim przypadku w jednym i w drugim momencie z ludźmi, którzy są członkami gminy chrześcijańskiej jerozolimskiej. Sam Kefas, sam Piotr i ludzie jednoznacznie kojarzeni z Jakubem są Stroną sporu, podczas gdy drugą stroną jest Paweł. W dziejach i Kefas, i Jakub pojawią się jako ci, którzy szukają kompromisu. Raczej pozytywnie odnoszą się do sytuacji Kościoła Antiocheńskiego. Barnaba, który według dziejów stoi u boku Pawła, we własnych wspomnieniach Pawła przedstawiony jest jako, jak to powiada, była to kudzawa moralka niestojnej, chwiejny moralnie. do końca y, zaufać, bo będzie się zachowywał koniunkturalnie. E, proszę Pana, ja próbuję wejść w e, optykę Pawła. jego sformułowanie, mówiące o tym, że nawet Barnaba zaczął udawać. Wydaje mi się być ocenne. Mhm. Wręcz zarzuca Barnabie hipokryzję. Tak jak wcześniej zrobił to w stosunku do Kefasa. A więc mamy y zupełnie inaczej skonstruowaną sytuację. Ponieważ w dziejach stroną jest Kościół antiocheński pod przewodnictwem Pawła i Barnaby, a w liście do garatów stroną jest Paweł w walce przeciw wszystkim. Bo jedni są Yy, zdecydowanie nastawieni na konflikt, a inni ulegają presji. Ale zobaczmy, że nie tylko strony są opisane inaczej, ale i sam przedmiot konfliktu jest inaczej zdefiniowany. I jeżeli możemy powiedzieć, że charakterystyka stron konfliktu w dziejach apostolskich jest sformułowana tak, żeby wyłagodzić rolę członków Kościoła Jerozolimskiego, to jeśli chodzi o przedmiot konfliktu, to dzieje stawiają sprawy na ostrzu noża. Bo o co chodzi w pawłowej ocenie y, przyczyn kryzysu, y, Antiocheńskiego. O to, kto z kim usiądzie do wspólnego posiłku. O kwestie, które owszem dotykają jakoś y, życia kościelnego, ale Paweł nie mówi wprost o tym, że stawką w grze jest zbawienie tylko stawia pytanie o to, komu, z kim wolno utrzymywać relacje społeczne. I to, co ma do zarzucenia yy, i Kefasowi, i Barnabie, i to, co zdaje się że chcą egzekwować, według listu do, gal do galatów, ludzie z otoczenia Jakuba, to jest utrzymywanie czystości etnicznej wspólnoty Kościoła. Przynajmniej tej wspólnoty, która się gromadzi przy jednym stole. A autor dziejów apostolskich, nie, nie zatrzymuje się na kwestii relacji społecznych, tylko wyciąga z tej sytuacji ostateczne konsekwencje, nie dotyczące Kościoła jako wspólnoty historycznej, tylko dotyczące kwestii zbawienia, kwestii eschatologicznej. A więc y, autor dziejów apostolskich bynajmniej nie próbuje zagłaskać konfliktu. Nie próbuje powiedzieć, że konfliktu nie było. Wręcz przeciwnie. Mówi, że sytuacja, która się wywiązała ma bardzo poważne konsekwencje. Paweł przedstawia natomiast y, spór w kategoriach troszkę niższej rangi. Jako spór o mniejszym znaczeniu. Paweł dopomina się większej otwartości dla nieżydów, a autor dzieła Łukaszowego zadaje pytanie o to, czy udział we wspólnocie przymierza Pierwszego jest warunkiem sine qua non do zbawienia. Takie pytania Paweł stawia i w liście do Galatów, i w liście do Rzymian, ale nie w kontekście sporu antiocheńskiego. Autor dziejów apostolskich wydaje się teologię zbawienia u Pawła aplikować do sytuacji historycznej w Antiochii, A więc można by z, ze stosunkowo dużą dozą prawdopodobieństwa zaryzykować twierdzenie, że autor dziejów apostolskich zna Relację Pawłową. I ma świadomość, że przedstawia ją w odmienny od Pawła sposób. Nie interesują go przepychanki towarzyskie, w które się angażuje Paweł z, ze swoim temperamentem i dosyć chropawym charakterem ale interesuje go teologiczna natura tego sporu. I dlatego, że chce wypracować rozwiązanie tego problemu teologicznego, pozwala sobie na takie ukształtowanie ról, które odpowiada nie temu, kto się na kogo pogniewał w Antiochii, tylko te, temu, kto jaki udział wziął w szukaniu rozwiązania tego problemu teologicznego. Wydawać by się mogło, że droga przez Fenicję i Samarię jest wspomniana jako najbardziej logiczna, najbardziej e, z logistycznego punktu widzenia e, oczywista. Po prostu jest to trasa najkrótsza, żeby dotrzeć wzdłuż wybrzeża z Antiochi na wysokość Jerozolimy i tam wykonać lekki zwrot na wschód, kilkunastokilometrowy. Gdyby trzeba było obejść Samarię szerokim łukiem, przebijać się przez Galileę, znacznie wydłużyłoby to drogę. Więc można na to spojrzeć, na tę informację, że poszli przez Fenicję i Samarię, jako na wskazówkę, że poszli najkrótszą możliwą drogą. Ale wydaje mi się, że w kontekście tego sporu i roli przypisanej w dziejach apostolskich Pawłowi i Barnabie, ta informacja ma jeszcze drugie dno. Idą przez obszary o populacji nieżydowskiej, przez które przejść można tylko wtedy, kiedy się zakłada, że nie absolutyzujemy kwestii oddzielenia Izraela od narodów. Nie przeszkadza im, że przechodzą przez regiony pogańskie. Nie odbierają tego jako czegoś, co ma im na przykład e, skomplikować życie w momencie, kiedy przyjdą do Jerozolimy i nie bardzo będą mogli wejść w kontakt z e, tamtejszymi braćmi, dopóki nie odbędą rytualnej kwarantanny oczyszczającej ich z konsekwencji przejścia przez te obszary nieczyste. Więc ten wybór trasy można potraktować też jako swego rodzaju deklarację programową, zgodną z tym, e, czego dotyczy, e, czego dotyczy e, spór o sytuację Kościoła w Antiochii. Więc z jednej strony Barnaba i Paweł idą przez krainy pogańskie, ale z drugiej strony, kiedy tylko przychodzą do Jerozolimy, zostają przyjęci przez wspólnotę Kościoła razem z elitą tej wspólnoty, apostołami i prezbiterami. Więc nie zostają potraktowani jako nieczyści, którzy mieli kontakt z poganami. A więc Kościół Jerozolimski nie jest przedstawiony jako gniazdo zakapiorów, ale jako wspólnota otwarta która raczej podziela stanowisko y, Pawła i Barnaby. I znowu mamy niektórzy w tym sensie, co zawsze. Tines Tom farizajon. Pewni spośród faryzeuszy, którzy się nawrócili. I tutaj mamy winowajców. Bo tu się powtarza dokładnie to samo przesłanie, które znamy z wersetu pierwszego omawianego rozdziału. A więc mamy do czynienia z pokazaniem, że kłopot to nie jest z, uproszczeniu mówiąc, poganami nawróconymi na chrześcijaństwo, ale faryzeuszami nawróconymi na chrześcijaństwo. Że to nie Kościół apostolski ma problem z przyjęciem pogan. No bo jak? Kościół Piotra, który ochrzcił dom Korneliusza, miałby mieć problem z przyjęciem pogan? Kościół, który przyjął uzasadnienie Piotra, że skoro Bóg obdarzył pogan darem Ducha Świętego, to my się nie możemy temu sprzeciwiać, to raczej nie do końca zewangelizowani, nawróceni faryzeusze próbują rejudaizować, czy przynajmniej ściągnąć bliżej praktyki prawa mojżeszowego Wspólnotę Kościoła. Nie środowisko Jakuba jest więc siedliskiem e, owych e, tendencji e, mających na celu przywrócenie jedności Kościoła ze wspólnotą wyznawców judaizmu tylko takie nie do końca wszczepione w ciało Kościoła elementy obce, jak owi faryzeusze. I to na tej linii kształtuje się spór w relacji dziejów apostolskich, a apostołowie i prezbiterzy Kościoła jerozolimskiego będą rozstrzygać, po czyjej stronie jest racja, czy po stronie tych faryzeuszów nie do końca zewangelizowanych? Czy po stronie delegatów Kościoła Jerozolimskiego, działających z mandatu Kościoła Jerozolimskiego w Antiochii, bo takimi są Paweł i Barnaba? Proszę Państwa, można by powiedzieć, że jak znamy skład sędziowski, to wyrok, jest dosyć łatwy do przewidzenia. A więc sytuacja przedstawiona w dziejach apostolskich jest troszeczkę oddramatyzowana w porównaniu z tą plątaniną napięć, którą widzimy u Pawła. Po prostu wszyscy liczący się w tej sprawie są żywotnie zainteresowani znalezieniem jakiegoś y, słusznego do przyjęcia dla wszystkich rozwiązania. Więc koncentracja jest nie na rozstrzygnięciu y, konfliktu, tylko na wypracowaniu pozytywnych y, regulacji odnoszących się nie tylko do stanu obecnego, ale i do przyszłości. z długiej wymiany zdań, o której mowa w wersecie siódmym nie posiadamy. Natomiast mowa Piotra jest mową, która ma zastąpić ową długą wymianę zdań, niejako mają streścić. Sposób budowania e, tej relacji przez Łukasza jest, można by powiedzieć, typowy dla e, pracy historiografa epoki rzymskiej. Postępuje zgodnie z kanonami sztuki. Posługuje się formą mowy, żeby przedstawić sytuację, którą w jakiś sposób sobie wyobraża. Swoją interpretację wydarzy. A więc w tej mowie, o której możemy powiedzieć, zredagowana przez Łukasza, Piotr odwołuje się najpierw do tego, co jest treścią e, wydarzeń w Cezarei Nadmorskiej w domu Korneliusza. Od 7b do końca wersetu 9 mamy praktycznie streszczenie tego, co Paweł mówi na obronę chrztu Domu Korneliusza. Piotr, przepraszam bardzo. A więc rozstrzygnięcie kryzysu antiocheńskiego jest mocno zakorzenione w wydarzeniach z Cezary. To nie jest y, coś, co by zaskakiwało Piotra i wspólnotę jerozolimską. To jest coś, co ma być rozwiązane na tych warunkach, które Bóg podyktował Piotrowi w kontekście prośby Korneliusza o chrzest. Natomiast charakterystyczny jest werset dziesiąty. Jest to streszczenie logionu Jezusa o ciężarach, które faryzeusze nakładają na barki innych, a sami nawet palcem ich nie dotykają. Szanowni, Pani, alternatywa y, jest o tyle mm, trudna do zbudowania, że w interpretacji faryzejskiej tora mówiona była niez, niezbywalnym elementem prawa. Tora mówiona nie była dodatkiem do prawa mojżeszowego spisanego, do tory spisanej. Czymś, co uzupełniało torę pisaną, elementy, które się tam nie znalazły. Między torą spisaną, a torą ustną relacje były podobne, jak w teologii chrześcijańskiej, między pismem a tradycją. Tradycja to nie jest coś dodanego do pisma, tylko to jest kościelna interpretacja pisma. Nie byłoby tradycji kościelnej, gdyby nie jej fundament w formie pisma. Tradycja nie jest czymś dodanym, ale zbudowanym na piśmie. I tak samo w rozumieniu to tora ustna to jest tylko y, usankcjonowana interpretacja tory spisanej. Więc yy, dla faryzeusza to jest jedność, nierozdzielna. Natomiast Jażmo, którego nie nie mają siły dźwigać sami chrześcijanie i ojcowie, wydaje się odnosić do prawa, a nie tylko do jego interpretacji. Bo ostatecznie o to toczy się spór, o konieczność zachowywania prawa w sposób integralny, bez wyjątków. Co pozwala na postawienie pytania o... Zbawczą wartość prawa. Wiara, że fundamentem zbawienia jest łaska Pana Jezusa. I że jest ona fundamentem zbawienia zarówno dla nie Żydów, dla nieprzynależących do wspólnoty przymierza, jak też i dla tych, którzy przynależą do tej wspólnoty z racji obrzezania, ale z tej przynależności wynikają implikacje o charakterze moralnym, a nie o charakterze soteriologicznym. Ten, kto jest obrzezany ma obowiązek zachowywania prawa. Ale nie dlatego jest zbawiony, że zachowuje prawo. Bo prawo nie zbawia, tylko łaska Jezusa Chrystusa. Natomiast to przepowiadanie, z którym mamy do czynienia, najpierw w Antiochii, a potem w Jerozolimie, najpierw ze strony tych niezdefiniowanych przybyszów z Judei, a potem faryzeuszów nawróconych w Jerozolimie, wskazuje na to, że wartość zbawczą ma przestrzeganie prawa. A więc przedmiot sporu jest ukazywany bardzo konsekwentnie. I zarówno yy, w Antiochii jest on dobrze rozumiany jak i w Jerozolimie jest on dobrze rozumiany? Zarówno przywódcy kościoła antiochejskiego Paweł i Barnaba, jak i przywódcy kościoła jerozolimskiego, widę Piotr, są zgodni, że nie prawo jest przyczyną i źródłem zbawienia, ale pozytywną część tego nauczania formułuje dopiero Piotr łaska Pana Jezusa która zbawia zarówno Pogan jak i Żydów relacja co się y, dział, działo w, dzięki ich posłudze w kościele antiocheńskim pełni podobną rolę jak relacja Piotra o tym, co się działo w Cezarei po tym, jak opowiedział o tym, co się działo po chrzcie w domu Korneliusza. A więc to, co robili w Antiochii Barnaba i Paweł, to, że chrzcili nienależących do wspólnoty przymierza, nieobrzezanych, znajduje swoje usprawiedliwienie i uzasadnienie w tym, co wcześniej zrobił Piotr. I odbywa się dokładnie według tego samego scenariusza, a przede wszystkim tak samo, Potwierdzone jest działaniem łaski Bożej przez apostołów, o czym to relacje przedstawiają. I zauważmy kolejność. Tym razem Barnaba jest na pierwszym miejscu. Zdaje się, że to jego przywództwo zaczynało niknąć, ale jeszcze na chwilę zostaje podkreślone. I się pojawia. I teraz następuje druga mowa, można by powiedzieć taka, która rozstrzyga o, o tym, w którą stronę pójdą decyzje Kościoła jerozolimskiego. Mowa ta przypisana jest Jakubowi. Ten, który w Pawłowej relacji z listu do e, Galatów jest głównym źródłem e, zamieszania w narracji dziejów apostolskich okazuje się tym, który najbardziej przyczynia się do rozwiązania sytuacji. Między Jakubem a Piotrem nie ma podstaw do dyskusji. Nie ma różnic. Jakub przyjmuje to, czego Piotr dokonał w Cezarei, akceptuje to i odwołuje się do działań podjętych przez Piotra jako do drogowskazu, za którym Kościół powinien podążać. Przypomnijmy sobie, jak Piotr mówi w domu Korneliusza. Przekonuje się, że Bóg nie patrzy na niczyją twarz. Opisowe, ale chyba dosyć udane tłumaczenie, że Bóg nie ma względu na osobę. Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, Ten sam sposób rozumowania, którym posłużył się Piotr przy okazji chrztu pogan znajdujemy w ustach Jakuba. A więc Jakub nie jest tym w narracji dzieju, który się sprzeciwia przestawaniu z poganami, przyjmowaniu ich do wspólnoty Kościoła. Nie? On generalnie akceptuje ten kierunek, w którym ma, popchnięty działaniem Ducha Świętego, pójść Kościół. E... Starszy już jest ścięty, bo po tym jak Herod kazał ściąć Jakuba, Rozpoczyna się, y, następuje aresztowanie Piotra. Więc już jest tylko jeden Jakub w robocie. Nie, tamten nie żyje. Tak. A więc y, co wnosi Jakub do. Y, rozstrzygnięcia sprawy. Przede wszystkim argument skrypturystyczny. Proszę Państwa, co to jest? To jest sama końcówka Księgi Amosa. Końcówka dziewiętnastego rozdziału dziewiętnastego. Przepraszam dziewiątego, bo Księga Amosa ma dziewięć rozdziałów, e, dziewiątego rozdziału Księgi Amosa. E, Wiosę z Dawida chylący się ku upadkowi, załatam jego dziury, podźwignę go z upadku i odnowię go, jak za dawnych dni Posią, posiądą resztę domu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, wyrocznia Pana, który uczynił to wszystko. Wyrocznia Pana. Oto nadejdą dni, gdyż niwiarz będzie szedł za oraczem, a depczący winogrona za ziarno. Z gór będzie spływać moszcz, wszystkie pagórki będą nim opływać. Odmienię los mojego ludu izraelskiego. Odbudują zburzone miasta i w nich zamieszkają. Zasadzą winnice i pić będą wino. Założą ogrody i będą jeść z nich owoce. I zasadzę ich w ich ziemi. I już nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im, im dałem, mówi Pan, Bóg Twój. Proszę Państwa, jeżeli przyjmiemy, że zrąb ten zasadniczy Księgi Amosa jest do powiązania z działalnością w VIII wieku proroka, który głosi swoje orędzie prorockie w Betel, to ta końcówka dziewiątego rozdziału jest raczej nie do umiejscowienia w tej epoce. Dlaczego? Co jest jakby główną treścią tego, te, tego zakończenia Księgi Amosa? Powrót z wygnania. Odrodzenie niepodzielonego Izraela, nierozbitego na dwa państwa, bo pamiętamy, że to, co się odbija e, na Amosie, to jest to, że on pochodzi z Judy, a prowadzi swoją działalność proroską w państwie północnym, w Izraelu. Jakby nie zauważył granicy, albo miał ją głęboko w nosie. Jest to prorok jedności, wbrew podziałom, które się zaostrzają w jego czasach. I pod tym względem, ta idea jedności zostaje podjęta w tym zakończeniu, ale z perspektywy, którą daje nowa sytuacja. Już nie ma dwóch państw. Obydwa znikły z mapy. Dzięki temu można zacząć budować od początku, bez tego balastu podziałów. Ale to nam każe potraktować ów dodatek jako dodatek późniejszy, dużo późniejszy. Jakub odwołuje się więc do tego orędzia nadziei, mówiącego o nowym początku Izraela, o odrodzeniu, które będzie możliwe po katastrofie wszystkiego, co ludzie zbudowali, a wyłącznie dzięki temu że to Bóg dokona owego odrodzenia. A więc otwarcie się Kościoła na Pogan zostaje przedstawione jako początek nowego, odrodzonego Izraela. I ta idea nowego początku warta jest zapamiętania, ponieważ ona się nam przyda, kiedy będziemy się przyglądać fragmentowi następnemu. Bóg jest Bogiem wszystkich narodów. Księga Amosa, jak pamiętamy, zaczyna się mowami przeciwko narodom. Wszyscy sąsiedzi. Judy zostają pokazani od dosyć paskudnej strony jako adresaci zapowiedzi kary za swoje niewybaczalne grzechy. Ale na końcu tej wyliczanki ludów znajduje się Juda, przeciwko której też sformułowane jest bardzo rozbudowane orędzie wytykające jej błędy i grzech. Jaka jest sytuacja historyczna tego fragmentu poświęconego Judzie? To akurat osobny problem. Czy to jest późniejsza wstawka czy też y, tekst przynależący do pierwotnej y, warstwy y, historycznej księgi. Ale to, co nas interesuje, że w ostatecznym swoim kształcie księga Amosa nie jest paszkwilem na sąsiadów, tylko jest pokazaniem, że Bóg jest sędzią wszystkich narodów, tak samo, i zbawcą wszystkich narodów, tak samo, bez wyjątku dla Judy, bez wyjątku dla Izraela. Bóg jest Bogiem narodów, a nie tylko jednego wybranego ludu. Zbawienie nie jest ograniczone do jednej etniczno-religijnej wspólnoty, tak jak sąd nie jest ograniczony do jednej grupki, która podlega jurysdykcji Boga, a reszta hulajdusza, piekła nie ma. A więc co wnosi mowa Jakuba do tego wy wywodu? Faktyka chrzcielna odnosząca się do pogan zrealizowana przez Piotra zyskuje swoje uzasadnienie osadzone w nauczaniu prorockim proroków Izraela. A więc to, co się dzieje nie jest eksperymentem ludzkim, mającym na celu zbadanie granic Bożej cierpliwości, tylko jest realizacją Bożego planu zapowiedzianego już przez Amos. A więc, jeżeli Łukaszowy Jakub odnosi się do tego, co my nazywamy Starym Testamentem, to nie do prawa jako fundamentu zbawienia, tylko do proroków kierujących wezwanie do nawrócenia szerzej niż tylko do samego Izraela. Konkluzja jest bardzo podobna do konkluzji sformułowanej przez Piotra. Nie nakładać ciężarów na pogan nawracających się do Boga. Piotr mówi o jarzmie, Jakub o ciężarach, ale jeden i drugi mówi, że pogan nie dotyczą. Natomiast to nie znaczy, że prawo ich nie dotyczy w ogóle. Że przymierze jest dla nich zamknięte. Wręcz przeciwnie. Należy napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego co uduszone, i od krwi. Proszę Państwa, czym są te warunki sformułowane w mowie przypisanej Jakubowi? E dziewiąty rozdział Księgi Rodzaju od początku. Bóg pobłogosławił więc Noego i jego synów, mówiąc im, bądźcie płodni, mnożcie się i napełniajcie ziemię. Niech się was boją i lękają wszelkie zwierzęta na ziemi, ptaki powietrzne, wszystko, co pełza na ziemi oraz wszystkie ryby w morzu. Daję wam władzę nad nimi. Wszystko, co się porusza i żyje, będzie dla was pokarmem, podobnie jak rośliny zielone. Wszystko to wam daje. Nie będziecie jedynie jeść mięsa, w którym jest krew. Zażądam krwi za wasze życie. Zażądam jej zarówno od każdego zwierzęcia, jak i od człowieka. Za życie brata zażądam krwi od człowieka. Kto przeleje krew ludzką, ten ludzi, przez ludzi ma być przelana jego krew. Bo na swój obraz Bóg stworzył człowieka. Pamięta, pamiętamy, co to za sytuacja. Wody potopu opadły. Ludzkość ocalona w formie szczątkowej ma się odrodzić. Błogosławieństwo dla tego nowego początku ludzkości... jest tym samym, a właściwie rozwiniętym, jeszcze błogosławieństwem, które zostało e, skierowane do pierwszych ludzi e, w zaraz po stworzeniu w raju. Nowy początek. Nowy początek Izraela, yy, o którym mówiliśmy przy okazji cytatu z Księgi Amosa, a tutaj nowy początek ludzkości. I ta nowa ludzkość zostaje zaproszona przez Boga do, do przymierza, którego warunki sprowadzają się właściwie tylko do jednego. Czy istnieją w tym przymierzu prawa pokarmowe? Nie. Wszystko, co jest na ziemi, w niebie, w wodzie, zwierzęta, rośliny są dla człowieka. Wszystko jest mu podporządkowane, jest mu oddane. Ta sytuacja niewyróżniająca pokarmów czystych i nieczystych. Co nam przypomina z dziejów apostolskich? Ową wizję Piotra, która to wizja poprzedza chrzest, domu Korneliusza. Bierz, zabija i jedz. Nigdy w życiu nie jadłem nic nieczystego. Czemu nazywasz nieczystym to, co Bóg oczyścił? Nie ma więc nieczystych pokarmów. Jest tylko jeden element, którego człowiek, człowiek nie może sobie przywłaszczyć. Krew. Bo krew jest nośnikiem życia, a życie nie jest własnością człowieka. Życie pozostaje własnością Boga, pozostaje w gestii samego Boga. I dlatego ten wyjątek dla krwi i tego w konsekwencji tego co krew zawiera mięsa skróją. mięso tak ale krew musi zostać z niego odprowadzona stąd ubój rytualny a więc taki, który ma zagwarantować że w ciele ubitego zwierzęta zwierzęcia nie zostanie krew. Tak. Bo jak uduszone, to już się nie da od, odprowadzić krwi tam, gdzie ona się po. nie, nie wypompuje się. A więc yy, w tych regułach które Jakub proponuje jako uproszczoną wersję prawa, nie bez powodu interpretatorzy dopatrują się odniesienia do przymierza, jakie Bóg zawiera z całą ludzkością na początku zresetowanej historii świata. Kościół ma być więc nie nowym Izraelem, wróć, nie kontynuacją Izraela, ale ma być nowym początkiem, nową szansą dla całej ludzkości przy zachowaniu monoteizmu zasadniczej prerogatywy Boga, Jego władzy nad życiem. Człowiek nie, nie może sobie tej władzy nad życiem próbować przywłaszczyć, przyswoić, uczynić władzą własną. Stać się panem życia innej istoty. w we wstrząsającej książce e, perechodnika, calka perechodnika e, otwoskiego Żyda Czy jestem mordercą? przewija się w opowiadaniu o wywózce mieszkańców getta Otwockiego, taki motyw, w którym Żydzi wobec żołnierzy i żandarmów niemieckich używają zwrotu Unsergott. nasz Bóg. Widząc w nim władcę mającego realną władzę nad ich życiem, który może w każdej chwili zabić i, i często tak czyni. Więc to jest, to jest ta sytuacja, na którą ludzie między sobą nie, nie mogą sobie pozwolić. Natomiast znikają te elementy, które wyodrębniają wspólnotę etniczno-religijną Izraela jako zamkniętą wspólnotę zbawienia. A więc mamy do czynienia z przymierzem, w którym mają udział wszyscy ludzie. I z prawem, które Obowiązuje wszystkich ludzi, ale to nie jest to prawo i to przymierze dedykowane dla Izraela. I na tym polega ów jakubowy kompromis. I chodzi o przesłanie Kościoła Jerozolimskiego do wspólnoty antiocheńskiej, to te warunki wymienione przez Jakuba nie są już powtórzone. Natomiast y, jest to taki list pokoju, list świadczący o komunii, między wspólnotą jerozolimską a wspólnotą antiocheńską. W V wieku na wysokości pierwszej katarakty na Nilu, na wyspie, która po grecku nazywała się Elefantyna, y, mieszkał garnizon osadzony tam przez Persów, y, złożony w większości z najemników y, żydowskich. To byli bardzo pobożni Żydzi i żeby dać wyraz tej swojej pobożności, zbudowali dla Jachwę świątynię. Co więcej, czcili tam Jachwę oraz jego małżonkę. Co się ma? Jachwę nudzić? Ta wspólnota religijna z Elefantyny podejmowała próby nawiązania korespondencji ze świątynią jerozolimską celem uzgodnienia wspólnej daty świętowania Paschy. Sposobem na zakwestionowanie tego tej świątyni na elefantynie, było to, że y, przedstawiciele świątyni jerozolimskiej regularnie nie odpisywali na listy. I zdawkowe odpowiedzi y, wymijające, a kiedy powtarzały się listy przynaglające do sformułowania odpowiedzi wiążącej, żeby ustanowić komunię świętowania, odpowiedzi nie ma żadnych. Milczenie. A tutaj mamy działanie idące w drugą stronę. List ustanawiający komunię, podkreślający uznanie Kościoła Jerozolimskiego dla Kościoła w Antiochii, takiego jakim jest. W takiej formie, w jakiej został założony przy udziale Barnaby i Pawła, których działalność zostaje e, oficjalnie przez Kościół Jerozolimski, uznana, e, zaaprobowana. Zostaje potwierdzone to, że ci dwaj działają jako przedstawiciele Kościoła Matki. Sama aplikacja e, tych e, przepisów, e, ustanowionych yy, przez yy, yy, to Kolegium Jerozolimskie przebiega nie bez pewnych komplikacji, co ma swoje odbicie w tekście niepewny los wersetu 34 o tym świadczy. Znowu pojawiają się ludzie, z którymi nie wiadomo, co się potem będzie działo, ale to już jest jakby mniej istotne. Paweł i Barnaba wracają do Antiochii, działają razem, głoszą słowo pańskie. Można by powiedzieć, że żyli potem długo i szczęśliwie. Gdyby nie to, że w 15.36 pokłócili się na dobre. Życzę Państwu miłego wieczoru. Bardzo dziękujemy i wzajemnie. Proszę Państwa, za tydzień ksiądz Mariusz Majdziński odrabia zaległe wykłady. Natomiast w najbliższą środę, myślę, że to będzie trochę kontynuacja tego, bo w w Bibliotece Rolniczej, Biblijny Klucz do Kościoła i Rodziny, ksiądz Piotr Klimek, będzie mówił o Kościele Apostołów. Więc może tutaj jakieś nawiązania się pojawią. To jest środa, a 20, a 23, i tu jeszcze raz oddam mikrofon Ojcu Waldkowi, może ojciec sam zaprosi na to, co się będzie działo na Zamienieckiej. A będzie się działo. Proszę Państwa, w następną. Czy w sobotę tego tygodnia 23. W naszym klasztorze chcemy zorganizować taki coś pośredniego między dniem skupienia a warsztatami. Będą dotyczyły modlitwy, a właściwie będą próbą odpowiedzi na pytanie, czy rozum pomaga, czy przeszkadza przy modlitwie. Yy, spróbujemy to zrobić na, na takiej zasadzie, że trzy konferencje, jedna poświęcona modlitwie ustnej, druga modlitwie medytacyjnej, konkretnie lekcje dywina i trzecia poświęcona modlitwie liturgicznej i po każdej z tych konferencji ćwiczenie modlitewne powiązane z tematem konferencji. Tak, żebyśmy mieli... Yy, Mieli możliwość prze, e, przepraktykowania tego, o czym, o czym mówimy. E, bliższe informacje na stronie naszego klasztoru, klasztoru pasjoniści Grochów. E, więc tam można znaleźć e, rozkład tego dnia, można znaleźć e, kontakt i tak dalej. Na stronie bractwa też jest tak. Przepraszam za niedopatrzenie.